Cześć, z tej strony Bartek 314wo.pl, mamy 1 stycznia 2017, no i takie noworoczne ważenie. Dzisiaj będzie takie piwo, które sobie w założeniu ma być takie bardzo kobiece, deserowe milk stout, ale też i z wanilią i yy, no z wanilią tak, czyli będzie laktoza, będzie, będzie wanilia i będzie kawa. O. także w rezultacie mam nadzieję na coś w rodzaju takiego deserku. No. Yy, także do, do, jest godzina, jest późno. Dzisiaj, no wiadomo, po wczorajszym. Yy, po wczorajszym sylwestrze jest godzina 14.12 a ja dopiero grzeję wodę. Co oznacza że dzisiaj skończę naprawdę późno z tym warzeniem. No ale cóż czego się nie robi dla dobrego piwa. Co do właśnie dobrego piwa to muszę powiedzieć że ostatnie warki w moim browarze to pasmo nieustających porażek, można powiedzieć. No tak, niestety. No i nie tylko warki, bo przedostatnia warka to był, to miało być ciemne piwo, miało być. Ciemne piwo, miał być to po prostu dry stout. Chciałem spróbować jeszcze raz po moim pierwszym, po mojej pierwszej warce, która mi nie za bardzo odpowiadała wyszła podobnie, choć w którymś momencie pomyliłem składniki i ono nie wyszło tak bardzo ciemne, ale wyszło równie no niedobre. Nie, nie byłem z niego zadowolony, chociaż muszę powiedzieć, że im dłużej ono sobie leży w tych butelkach, stoi, to tym lepsze się staje, więc... Nie jest, ta, ta, nie jest tak całkiem źle. Natomiast muszę jednak zmienić skład, bo po prostu zrzucam to na skład. To nie, nie jest dobry nie jest dobra receptura w takim Skoro mi nie wyszła dwa razy, yy, to muszę coś zmienić. A recepturę wziąłem z zestawu. <coughs> Przepraszam, z zestawu Browamatora. No, i to było moje pierwsze, pierwsze zacierane piwo. Przepraszam, może poleciał nie tam gdzie trzeba. O czym ja mówiłem? Aha, że. No, i moim zdaniem, chyba wygląda na to, że to nie jest najlepsza receptura. Potem już w okresie takim późno jesiennych chłodów, postanowiłem uważać piwo pszeniczne. No i tutaj mam dwie porażki z nim związane, bo raz, że postanowiłem z tego zrobić film, ale generalnie mi się to nie podobało, nawet nie oglądając za bardzo tego filmu, ale samo to nagrywanie, samo to co tam mówiłem Moim zdaniem wyszło drętwo i, i, i po prostu nie, nie będę tego publikował. Wracam do starej dobrej, do starego, dobrego o, klasycznego, można powiedzieć, oldschoolowego podcastu. To jest e, także to jest jedna porażka, a druga porażka jest taka, że piwo bardzo dobrze się zacierało, bardzo no świetna wydajność. Wszystko byłem taki zadowolony z tego. Wyszło naprawdę dużo. Musiałem podzielić to na dwa fermentory, jeden taki mniejszy z bardziej, z mniejszym ekstraktem, i drugi większy z takim większym, nawet większym niż zakładałem. Wszystko było dobrze. No i przyszedł dzień przelania na cichą. Przelałem na cichą, spróbowałem. Pierwsza porażka taka, że niestety nie użyłem dobrego chmielu. Znaczy, to był chmiel dobry, ale na aromat. Hallertau. Niemiecki chmiel. Bardzo mało alfa kwasów. W związku z tym yy, wyszło piwo bardzo mało goryczkowe. Za mało goryczkowe po prostu. Choć to jeszcze nie jest tragedia, no bo, no bo trudno. No, mo, może wyjść takie słodkie, może wyjść takie, takie babskie i okej. Okay. Natomiast druga porażka jest taka, że po przelaniu na tą cichą miałem nadzieję duże związane z tym piwem, bo chciałem do niego dodać y, taką pulpę mango y, na, na parę może nawet miesięcy. No ale niestety piwo się dało się zakażenie. Po trzech dniach cichej fermentacji zobaczyłem korzuszek na powierzchni piwa i tyle. no. I piwo co prawda je zabutelkowałem, mieszałem całe to, to co miałem w tym małym fermentorze i w tym dużym fermentorze, zmieszałem razem, zabutelkowałem już bez żadnego chmielenia na zimno, bez żadnego dodawania tej pulpy mango. No i sobie teraz w, tym, w tych butelkach jest, zobaczymy co z tego będzie. Bo nie spisuję go jeszcze tak całkiem na straty. W końcu kwaśne piwa też są zakażane specjalnie bakteriami, a tutaj, tak na pierwszy rzut oka, na moje niedoświadczone oko, wyglądało to na zakażenie tymi bakteriami tlen tlenowymi Lactobacillus, które są właśnie dodawane specjalnie do piw kwaśnych. Więc okaże się za parę tygodni, czy coś z tego będzie. No to także to tyle jeśli chodzi o, o porażki moje. E... Także dzisiaj y, musi być sukces, no bo mam nadzieję, że tytułem prawa serii, że każda seria kiedyś się kończy, Właśnie skończy się dzisiaj pasmo porażek. W tym wejściu to już będzie koniec, na pewno się połączę jeszcze i będę opowiadał i o piwie, i o różnych rzeczach związanych z końcem roku, a z takimi różnymi rzeczami, które mi przyjdą do głowy. Woda już prawie osiągnęła swoją temperaturę, kurczę znowu ten narzeszek, to, to znaczy swoją temperaturę, czyli gdzieś tak w granicach y, potrzebuje 68-69 stopni. Y, jeszcze muszę dodać coś w związku z tym zakażeniem, no, ponieważ ono się zdarzyło, no to musiałem wykonać bardzo poważne dezynfekcję swojego sprzętu także wszystkie pojemniki, wszystkie fermentory wszystkie rurki, które brały udział w fermentacji motyl w garażu nie wiem czy żyje, bo trochę wygląda na uschniętego ale taki jakby trochę jest elastyczny tylko śpi no może żyje no dobra, no i musiałem to zrobić bardzo żrącym czymś, naprawdę czymś, co wszystko jest niebezpieczne dla życia i zdrowia, przede wszystkim bakterii, ale po prostu użyłem sody kaustycznej, no i teraz muszę jeszcze, już wylałem tę sodę z tych wszystkich pojemników, ale muszę jeszcze... Y no umyć je po tym wszystkim. Także wezmę wody z kwaskiem, z kwaskiem cytrynowym i to wszystko muszę jeszcze pomyć. A na razie muszę się muszę kończyć, bo już muszę teraz pilnować tej temperatury bardzo uważnie, bo ona już naprawdę jest blisko. Tak. Markat. Zacier już prawie gotowy, już prawie zatarte, jeszcze z 10 minut, wszystkie słody już w garnku razem z tymi naj, najciemniejszymi barwiącymi. Uwielbiam ten moment zacierania, bo ten zacier jest tak po prostu pachnący, tak ładnie I jeszcze no i jeszcze wszystko jest takie pięknie, piękne, wiadomo, nie wiadomo czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, ale na tym etapie jest yy, dobre. Także yy, fajnie jest. Wszystkie fermentory już pomyte, yy, pomyte z tego yy, z tej sody kaustycznej wypłukane. Yy. No i, yy, i tak, no. znowu nie mogę pić piwa podczas ważenia piwa, bo yy, wciąż oczekuję, że mi się butla z gazem skończy. Yy, oczekuję tak już od poprzedniej warki, yy, czy nawet jeszcze od poprzedniej, a ona się nie kończy i nie kończy. Yy, no bo jak mi się skończy, to będę musiał pojechać po prostu, yy, wymienić. Także muszę być zdatny do kierowania. Poza tym wczoraj był Sylwestra, no i, i tak wypiłem sporo piwa. Całkiem niezłe mam tutaj warunki w tym garażu. Mimo, że jest chłodno, ale no, nie jest tak zimno, bo rozgrzany kocioł, muzyczka gra sobie z laptopa. No. I cóż. Na razie, na razie kończę, bo to już końcówka zacierania. Już będę zaraz układał złoże filtracyjne. Muszę sobie tutaj przygotować, bo zimą nie mam tutaj miejsca, tak w tym garażu, ponieważ wyprowadziłem samochody. Miejsce mam, ale nie ma stołu, na którym zwykle mam tą przestrzeń roboczą. No i muszę tak skromniej sobie to wszystko poukładać, żeby, żeby móc no, chociażby właśnie filtrować. No ale na, na skrzynkach to po prostu na skrzynkach po piwie ustawię, ustawię tą kać filtracyjną. Czyli po prostu fermentor z kranikiem, z wężykiem i tyle. Natomiast no, chyba w następnym wejściu to już zacznę coś opowiadać neutralnego, niezwiązanego z piwem. Ale to już będzie raczej po filtracji w czasie gotowania, kiedy, kiedy brzeczka będzie się już Podgrzewać, do, znaczy gotować do wrzenia. To do, do usłyszenia, do usłyszenia. No nie, do zobaczenia, naprawdę. Jestem, okazuje się, że filmy są trudniejsze do zrobienia. Nawet specjalnie nie chcę mi się wyszukiwać, czym to zmontować. Nie, nie będzie. Nie, nie podobało mi się do, do usłyszenia Zaczęło się wysładzanie właściwie już trwa już yy, od jakiegoś czasu. Yy, standardowo, bardzo dobrze znaczy standardowo bardzo dobrze. Chodzi o to, że pierwsze pierwsze próbki około 19 bryksów więc więc y, dobrze. Natomiast <coughs> chciałem powiedzieć jeszcze, że ostatnio ostatnio miałem małe, małą polemikę z małżonką dotyczącą y, sprzątania garażu, bo przed ważeniem muszę sobie tutaj w tym garażu uładzić. Wiecie, samochody tutaj są na co dzień. Y, błoto jakieś takie, no, piach, który się obsypał z kół. No i ja to wszystko sobie tutaj zamiatam, zmywam podłogę, ustawiam sprzęt i zaczynam gotować. No i była polemika, czy to się liczy jako mój wkład w, jak to powiedzieć, w życie rodzinne, w sensie no utrzymanie porządku w domu takie tego typu rzeczy każdy ma jakiś standardy. trzeba posprzątać w domu trzeba ugotować coś trzeba pranie wstawić zmywarkę włączyć i tego typu rzeczy no i czy sprzątanie y, garażu y, jakby jako pod, y, no, którego podstawowym celem jest to, żeby mieć porządek podczas ważenia piwa, wlicza się w tą, jako mój wkład. Na początku mieliśmy trochę odmienne zdanie na ten temat. Moment, Muszę przelać do garnka. Ale, ale w rezultacie doszliśmy do tego, że jednak stanęło na moim i mi się to wlicza. No może nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak, jako jakiś taki, że mam tu jakiś taki rygor, nie wiadomo co. Nic, nic z tych rzeczy. Natomiast, no, no tak, No, jak posprzątam w garażu, to to jest to zaliczone jako mój wkład w życie rodzinne. A, a propos kobiet, i, czyli motoru napędowego świata, moim zdaniem, no właśnie, obejrzałem ostatnio reportaż. Na YouTubie jest, nie pamiętam tytułu, ale na pewno znajdziecie sobie, jak będziecie chcieli. Chodzi o... To był reportaż o drużynie Legi o drużynie Legii z lat 95-96, kiedy Legia grała w Lidze Mistrzów no z ogromnymi sukcesami, największymi, jakie do tej pory i Legia i w ogóle polska drużyna osiągnęła, biorąc pod uwagę, że do, do, do tej pory tak naprawdę w Lidze Mistrzów graliśmy jako jako Polska, polskie drużyny grały trzy razy, czyli 21 lat temu Legia Warszawa, potem rok później Widzew i w tym roku, właściwie w minionym roku, znowu Legia zagrała w Lidze Mistrzów. No ale wracając do tematu, może trochę przycisza, bo nie wiem jak ten mikrofon zbiera te dźwięki. Wracając do tematów, w tamtej edycji Legia no, osiągnęła ogromny sukces, wychodząc z grupy, zajmując drugie miejsce, a trzeba pamiętać, że wtedy Liga Mistrzów to było jeśli nie jestem pewien, chyba cztery grupy, czy chyba cztery grupy więc to była trudniejsza Liga Mistrzów niż dzisiaj. No i Legia chociażby w tamtym sezonie, w tamtych rozgrywkach, pokonała mistrza Anglii. Bardzo czarne to piwo, bardzo dobrze takie ma być. Pokonała mistrza Anglii, ale muszę przerwać na chwilę, bo muszę sprawdzić wodę, która mi się gotuje w kuchni. Jaką ma już temperaturę. Woda jeszcze troszkę, chociaż to indukcja, więc będzie szybko naprawdę. Ale tak wracając do, do mojego wywodu. Chodzi mi o wypowiedź trenera ówczesnej legii, czyli Pawła Janasa. Opowiadał o tym, jak sobie radził z sodówką piłkarze, żeby no żeby oni po prostu grali, żeby, żeby nagle ten sukces nie uderzył im do głowy i w końcu to młodzi młodzi ludzie, żeby nie poszli jak to, jak to się mówi w miasto. No właśnie i trener powiedział, że on sobie radził w ten sposób, że miał bardzo dobry kontakt z żonami zawodników i po prostu on, one pilnowały mężów. On te żony zaprosił, pokazał im jaka jest umowa między klubem a, a, a piłkarzami, ile oni mają dostać pieniędzy, jak się postarają i będą osiągnąć sukces. No i te żony po prostu przypilnowały piłkarzy, żeby oni przynieśli tę kasę do domu, żeby to się zgadzało. Nawet jak któryś gdzieś tam wyrwał się z tego, z tego układu, z tej sieci zastawionej przez żonę i trenera, no to teraz żona dzwoniła i się, i się trener o tym dowiadywał i wspólnie sprowadzali piłkarza na właściwe tory. Idę znowu y, wody sprawdzić. Tak to, tak to właśnie jest podczas wysładzania, filtrowania, że trzeba kontrolować kilka rzeczy na raz. Nie wystarczy już, to nie jest tak jak stanie nad kociołkiem, mieszanie i patrzenie na zegarek. Tutaj trzeba pilnować jak leci, w jakim tempie. Trzeba dolewać wody do filtratora, trzeba pilnować temperatury tej wody, która się tam gdzieś gotuje w kuchni. Trzeba też kontrolować cały czas gęstość przefiltrowanej brzeczki. No, także także tak jak z poprzedniego tego wywodu to wniosek taki, że naprawdę te żony trzymają nas facetów po tej jasnej stronie światła przy życiu żebyśmy no żebyśmy jakoś nie wiem nie leżeli tylko pod płotem tylko żebyśmy jakoś pchali ten wózek z naszą rodziną do przodu 1 stycznia od Kąd tylko zapadł zmrok, bo godzina jest już 17:40. Także jak słychać jest, a ja filtruję dopiero, więc naprawdę późno zacząłem, późno skończę. No ale yy, 1 stycznia, odkąd zapadł zmrok, ciągle gdzieś strzały, wybuchy, cały czas ci, kur, ci te z zjeby, którzy się nie napróli wczoraj i nie wystrzelili wszystkiego. Kontynuują dzisiaj. Kto ma jakiegoś boje bojeźliwego zwierzaka w domu, to pewnie już, to pewnie na Sylwestra nie kupuje żadnych fajerwerków. I pewnie już nawet, i pewnie już nigdy nie kupi. A kto nie ma, to i ma ochotę, to będzie strzelał, ale to ja nie mam do tego nawet pretensji: do tego strzelania w sylwestra. To jest taka tradycja, yy, można tam apelować, ale to jest. Yy, no, uważam, że ludzie mają prawo yy, tego sylwestra w ten sposób świętować. Natomiast jak ktoś nie tylko nie zna się na zegarku i napieprza tymi fajerwerkami od rana do późnej nocy, tylko wręcz nie, nie zna się na, na kalendarzu i już od świąt do Trzech Króli strzela, to po prostu już jest przegięcie i to już jest yy, no a aspołeczne. Tak jak uważam, że <śmiech> zabronienie strzelania w Sylwestra byłoby właśnie przegięciem, a społecznym to tak uważam, że jak ktoś nie potrafi yy, zmieścić się z tym strzelaniem od godziny od północy do, nie wiem, 20 minut po północy, no to już jest naprawdę totalnie jeden. No. A jak ktoś już yy, na pierwszy dzień przed, albo dzień po, albo jeszcze lepiej, no to już to już brak słów, no. Naprawdę. Tym bardziej, że naprawdę yy, wiem, że takie prośby od właścicieli psów co rok się pojawiają, żeby, żeby nie strzelać w Sylwestra. Rozumiem, ktoś, do kogoś taka prośba mogła nie dotrzeć, nie wiem, nie, nie czyta, nie interesuje się tym, nie wie, no to to, to okej. Okay. Też kiedyś też kiedyś yy, nie wiedziałem różnych rzeczy i głosowałem na Platformę Obywatelską. Yy. Natomiast yy, jak ktoś wie i robi to mimo to, promedytucje... O właśnie, zagadałem się, a tutaj już prawie tu muszę znowu przelać. Czarne jak smoła. Czas na zbadanie gęstości znowu. Tak, także jak ktoś, mimo tej wiedzy, mimo tego, że słyszał, że wie, że to przeszkadza, że nie wszystkie są takie dzienne, żeby sobie z tym radzić i dalej. No ładnie leci jeszcze, jeszcze leci. Pod światłem muszę stanąć. No powyżej 14 jeszcze, więc, więc ładnie. Dobrze, no trochę się, trochę się jak słychać Motam i jąkam, bo, bo robię właśnie te wszystkie rzeczy naraz, jednocześnie. No ale tak trzeba. Taka jest powinność piwowara. Taka nasza robota. Tak. Nie miałem scenariusza przed rozpoczęciem tego ważenia, kiedy będę wrzucał wanilię. Mam laskę wanilii, ale chyba ją wrzucę dopiero na, na zimno. Nie, nie, nie bardzo zależy mi na smaku wanilii, co na zapachu. Liczę na to, że przez to, że wrzucę ją na... Do cichej fermentacji to, to uzyskam mniej y, smaku, a więcej ja aromatu. Tak jak z się odbywa. Co jeszcze? Jeszcze z takich rzeczy, które tu mam dodać do tego piwa, dodam albo nie dodam. Na pewno będzie laktoza jeszcze, ale zastanawiam się jeszcze nad y, tartym kakaem. Takim takim po prostu kakałem no, nieprzerobionym. Nie, nie Mam takie gdzieś w domu, może też dorzucę do... Może też na zimną właśnie, żeby troszeczkę, żeby uzyskać tego czekoladowego aromatu. Dobrze, muszę, muszę skończyć, bo, bo potrzebuję dwóch rąk, także do usłyszenia. Jest, jest jeszcze jeden fajny moment przy robieniu piwa, który lubię, mianowicie sypanie chmielu do kotła. Ach, no. Zapach chmielu jest przecudowny. Ja osobiście nie spotkałem się jeszcze z chmielem, który bym, który bym uznał, że jest nieprzyjemny jego zapach. Wspaniałe. A w ogóle słuchacie? Yy, bar, yy, 314bło.pl Bartek przy mikrofonie. Ważę dzisiaj Milk Stout, Takie bardzo ciemne, czarne piwo. Które w założeniu moim ma smakować jak. Kawa z mlekiem i z czekoladą, i z wanilią. Tak, taka, taka może coś w rodzaju takiego latę bogatego. Tak. No, to tyle, bo chciałem o tym chmielu powiedzieć. Nawet jak nie ważycie piwa, to kupcie sobie chmiel. Do wąchania. Już mam etap teraz gotowania, więc muszę tutaj bardzo przy tym garnku siedzieć i pilnować, bo no bo to jest etap niebezpieczny, żeby chodzi o to, żeby nie wypiało. Do usłyszenia. Pomyślałem sobie, że głupie jest to, że yy, za każdym razem, kiedy włączam mikrofon, to się witam, i za każdym razem, kiedy go wyłączam, to tam jakoś zakończę. Kończę to nie wiem, to na tyle, to później. Przecież w gruncie rzeczy, to ja potem i tak to sklejam, i to jest takie w miarę ciągle, więc to bez sensu. No ale cóż, jestem wciąż początkującym podcasterem. Wciąż się, można powiedzieć, uczę. Troszkę muszę gaz zmniejszyć, albo o niech będzie, troszkę uchylę pokrywkę, co nawet powinno mieć pozytywny wpływ na piwo. No dobrze, no ale teraz, ponieważ skończył się rok, to ja też chciałbym rozpocząć, mimo że jeszcze żadnych podsumowań. Nie, już widziałem podsumowań. No i to i ja podsumuję go. Podsumuję rok, mój rok, albo rok Legi moimi oczami, uszami, co się wydarzyło. Więc rok był wyjątkowy, bo było to rok stulecia Legi Rok był na szczęście też wyjątkowy, bo był bardzo dobrze, skończył się świetnie. Znaczy nie, nie tylko skończył, nie, no nie, nie, skończył się świetnie, tylko był po prostu okazały. Legia uczciła stulecie w taki okazały sposób, zdobywając Puchar Polski, zdobywając Mistrzostwo Polski, druga drużyna Legii, czyli ta złożona <coughs> Przepraszam, głównie z młodych zawodników zdobyła też Mistrzostwo Polski. Legia awansowała do Ligi Mistrzów pierwszy raz od, 20, od ponad 20 lat i w rezultacie w tej Lidze Mistrzów mimo, że na początku się nie zapowiadało wystąpiła nie anonimowo na pewno. No, były lepsze i gorsze momenty, ale rezultat jest taki, że Legia na wiosnę będzie wciąż grała w Lidze Europy, bo zajęła trzecie miejsce w swojej grupie widzemistrzów. Uważam, że bardzo dobrym zakończeniem roku było to, że no to powiedzmy nie zakończenie, bo to się stało bodajże w sierpniu czy we wrześniu że trenerem Legii został Jacek Magiera. Epizod z tym Albańczykiem, Besnikiem Hassi był bolesny. Do dziś Legia pokutuje no, słabym miejscem w lidze. To przez to, że Besnik Hassi w 9 meczach zdobył 9 punktów. No ale było, minęło. W tej chwili mamy Okazuje się bardzo dobrego trenera, <śmiech> tak to przynajmniej wygląda. Przy okazji przyzwoitego człowieka, no ja się cieszę z, z Jacka Magiery na tym stanowisku. No Tym bardziej, że broni się wynikami, odkąd Jacek Magiera jest w klubie. Gdyby tabela została ułożona tylko z tych meczów, kiedy on jest trenerem, Legia byłaby na pierwszym miejscu. Także mm, trzeba przyznać, że to był świetny, świetny wspaniały rok dla Legii, dla jej kibiców, dla wszystkich ludzi związanych z, z tym klubem. A co przyszłość? No Przyszłość? <tudno> trudno powiedzieć, co w przyszłości, no bo po tych wszystkich sukcesach które zostało osiągnięte dzięki no, piłkarzom, chociażby takim jak y, Namania Nikolicz. Y, no teraz ci ludzie się zaczynają wykruszać. Nikolicz y, już y, zmienił barwę, z, na, zmienił klub, pojechał do Ameryki. Bereszyński zaraz pojedzie do Włoch. Nie wiadomo, czy zostanie Pazdan ikona, który stał się ikoną legii, reprezentacji Polski i, i, i symbolem y, symbolem chyba takiego y, no, niezłomnego, niezłomnej postawy. Y, nie wiem kto jeszcze, Priowicz w bardzo taki niezbyt elegancki sposób chce się z Legią pożegnać, także, także zobaczymy jak to dalej będzie. No mam nadzieję, że Legia znowu pokaże się z dobrej strony też na rynku transferowym i zawodników, którzy odejdą zastąpi go jakimiś porządnymi grajkami, godnymi zastępcami. No bo ci, którzy jeszcze nie odejdą latem, jest kilku takich, którzy, znaczy zimą, przepraszam, w tym okienku, pewnie będą chcieli odejść, odejść latem. No już zapowiedział to ten Fo, który jest jakąś rewelacją tej rundy w ogóle. Zobaczymy, To będzie, to będzie trudny trudny okres dla skautu, dla właścicieli, dla menadżerów. Pod względem kibicowskim, no cóż, wszyscy pamiętają ten niefortunny mecz z Borussią, który, który spowodował tyle zamieszania, tyle problemów. Gdzie tam no, zdarzyły się incydenty na trybunach, że tak eufemistycznie powiem. I w związku z tym spora część Ligi Mistrzów dla kibiców Legii musiała zostać no była niemo niemożliwa do obejrzenia na trybunach. równo meczy tu w Warszawie, jak i tych wyjazdowych. Dla mnie w ogóle to skończyło się właściwie tragicznie, bo jedyny mecz, na którym byłem, to mecz z Borusją. no bo potem Real był zamknięty, a na Sporting tak się przytrafiło, że nie, mogę, nie mogłem pójść. Więc mecz, o którym być może mógłbym opowiadać wnukom, bo, bo w tym meczu Legii...